Nadto Kulturkampf miał tę zasługę, że obudził antagonizm do rządu pruskiego na Górnym Śląsku. Na gruncie tego antagonizmu umożliwiona została owocna praca pionierów polskości wśród śląskiego ludu. Praca, która w ciągu paru dziesiątków lat sprowadziła zupełne już prawie odrodzenie Polskiego Śląska i powiększyła o półtora miliona liczbę Polaków pod panowaniem pruskiem. Lud w Poznańskiem, prowadzony dawniej przez warstwy wyższe, zaczął występować coraz samodzielniej, zmuszając całą politykę tej dzielnicy do postawienia jego potrzeb i aspiracji na pierwszym miejscu do obrony jego interesów z jednej strony, z drugiej zaś do zaostrzenia środków walki z Niemczyzną. W Galicji, przy jej położeniu politycznym i stosunkach wewnętrznych, wystąpienie Włościan na widownię polityczną miało zupełnie odrębny charakter. Tu, tak zwany ruch ludowy, wystąpił od razu jako ostra opozycja przeciw rządom konserwatywno-szlacheckim. Żywioły rządzące, przyczyniając się do oświaty ludu, przez rozwój szkolnictwa, nie rozumiały, że wzrost oświaty musi zrobić Włościan samodzielnym czynnikiem politycznym i rodzący się nowy ruch z zajadłością prześladowały. Była wtem nie tylko obrona swego wpływu politycznego przed nowymi żywiołami, ale i obrona interesów większej posiadłości rolnej, faworyzowanych przez prawodawstwo i przez politykę władz rządowych. Jakkolwiek narodzeniu się ruchu ludowego w Galicji towarzyszyły wielkie hasła patriotyczne, to jednak w praktyce zeszedł on z prawnego i zaostrzanego kierunku przez nieszerokich w swych poglądach przywódców. Dziś, gdy reforma polityczna, znosząca przy wyborach do parlamentu kurie i zaprowadzająca powszechne głosowanie, dała żywiołom ludowym wpływ, o które walczyły, antagonizm ten zaczyna się łagodzić, przybierając kulturalniejszą postać. W Królestwie Polskim położenie kraju przedstawiało pewną analogię z dzielnicą pruską. I tu trzeba było walczyć z systemem wynaradawiania w dziki, co prawda, sposób stosowanym, ale przy stosunkowych siłach kulturalnych Polski i Rosji bez porównania mniej zagrażającym podstawom bytu narodowego. W stosunkach wewnętrznych między ludem wiejskim a warstwami inteligentnymi odgrywała tu dość znaczną rolę zastarzała, pierwotna nieufność stanowa podsycana przez politykę rządu. Kilkanaście wszakże lat pracy nad oświatą Włościan, pracy, w której znaczny udział brało młodsze pokolenie warstwy ziemiańskiej, przyczyniło się wiele do złagodzenia tej nieufności. Z drugiej zaś strony postępowanie organów władzy, które wykonywując program kokietowania ludu nie mogły sobie odmówić krzywdzenia go na każdym kroku, budziło we Włościanach coraz większą nienawiść do rządu. W ostatnich latach ubiegłego stulecia kierownicy polityki rosyjskiej w Królestwie zaczęli stwierdzać, że na Włościan polskich nie można liczyć tak jak dawniej, że trudno w nich widzieć oparcie dla systemu rządowego. Stwierdzenie tego faktu zrodziło u niektórych przedstawicieli rządu chęć szukania oparcia w żywiołach arystokratycznych i wielkoszlacheckich, na co między innymi politycy ugodowi liczyli. Oparcie to wszakże można by znaleźć tylko drogą pewnych ustępstw narodowych, sprzeciwiających się interesom biurokracji, co przy wszechwładzy ostatniej czyniło taką politykę niemożliwą. Rozdział trzeci Ruch demokratyczno-narodowy Od roku 1897 Żywioły pracujące nad politycznym wychowaniem ludu i kierujące niem przez tajną Ligę Narodową występują jako stronnictwo demokratyczno-narodowe, opierające swą siłę na masach ludowych i proklamujące w swym programie walkę z systemem rządowym. Program ten, jako jeden z głównych terenów walki, wskazuje samorząd gminny, oparty na wcale korzystnej dla ludu ustawie, ale przez samowolę władz rządowych sprowadzony do fikcji. Niebawem fakty zaczynają świadczyć, że program ten nie pozostał na papierze. Zebrania gminne coraz częściej zaczynają być widownią starć między przedstawicielami rządu a włościanami, którzy powołując się na artykuły ustawy gminnej domagają się ich wypełnienia i odmawiają Zastosowania się do nielegalnych żądań władzy. Ruch ten dla władz, nienawykłych do legalności i widzących w niej sprzeczność z interesami polityki rosyjskiej, zaczyna być bardzo uciążliwym. Jednocześnie wśród Włościan zdobywa silny wpływ prasa nielegalna w narodowym duchu prowadzona, mianowicie czasopismo Polak – wydawane w Galicji przez działaczy z Królestwa Polskiego i dostarczane tam w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy drogą kontrabandy, prowadzonej przeważnie przez samych Włościan. Włościanie wiążą się w tajne stowarzyszenia, mające na celu wzajemną oświatę i liczące w sumie kilkadziesiąt tysięcy członków. Zaczynają się prześladowania, Włościanie idą do więzień, na zesłanie do Rosji, ale widocznym się staje, iż rząd nie ma w swym ręku środków do powstrzymania rozwoju ruchu. Ten ruch znajdował się w fazie szybkiego wzrostu, gdy wybuchła wojna japońska, a w następstwie kryzys wewnętrzny w państwie wywołujący dezorganizację rządu. W dobie tego kryzysu Warstwa włościańska w Królestwie Polskim odgrywa pierwszorzędną rolę. Na niej opiera się polityka przewodzącego w kraju stronnictwa demokratyczno-narodowego, walcząca na dwa fronty. Z rewolucyjną anarchią i z polityką rządu. Włościanie występują jako Armia Ruchu Narodowego usiłują przeprowadzić spolszczenie gminy i szkoły ludowej jednomyślnie na zgromadzeniach po całym kraju występują z żądaniem autonomii królestwa manifestując gorąco swe uczucia polskie swe przywiązanie do idei narodowej gdy zaś ustawa wyborcza dała im przeważny wpływ na skład przedstawicielstwa polskiego do Izby Państwowej ich głosami wychodzą posłowie Reprezentujący najsilniejszy kierunek narodowy Tym sposobem wystąpienie warstwy włościańskiej na widownię polityczną Stało się wcieleniem w życie idei dawnych patriotów Marzących o pozyskaniu ich dla ojczyzny, dla sprawy narodowej Lud poczuł się narodem